Piosenki to dźwięki, piosenki to słowa, piosenka łyk szczęścia, piosenka łez, browar, piosenki panienki, piosenki jak krzyże. Gór piosenka nie przenosi, ale czasem może sprawić, że nam, do nas jakby bliżej.